Thank <laughs> Serdecznie witam wszystkich moich drogich hmm. słuchaczy w podcaście numer 82 i tym bardziej jest mi przyjemnie, że witam po raz pierwszy w podcaście Moje Miasto Warszawa. Będą cztery takie podcasty, jakby można powiedzieć taka seria czterech podcastów. Moje Miasto Warszawa, Moje Miasto Haga, Moje Miasto Dublin i pewnie na samym końcu Moje Miasto Poznań. Taka będzie kolejność. Cztery podcasty. Chciałbym, żeby forma była podobna. Chciałbym, żeby osoby, które mniej więcej się wypowiadają, pochodziły właśnie z tego miasta, albo w tym mieście żyły. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Troszeczkę improwizacji w tym wszystkim. Mam nadzieję, że się uda. Ale cóż, kto nie kombinuje, kto nie eksperymentuje, ten nie żyje. Zatem podcast Warszawa, moje miasto. Serdecznie zapraszam. Bye. Mm -hmm. Chciałbym, żeby te podcasty były bardzo tematyczne, żeby dotyczyły tylko jednego miasta, dotyczy, dotyczy, dotyczyły tylko właśnie klimatu albo tego, co się w tym mieście dzieje. Czy mi się uda? Zobaczymy. W każdym razie podcast 82, troszeczkę ręce mi się trzęsą. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie, że przede wszystkim będzie ciekawie i że przede wszystkim będzie po mojemu, tak jak lubię zatem miasto z deszczów w Urzęte, Warszawa na sam początek e, zapraszam na troszeczkę wiadomości, potem spotkamy się z kolejnymi gośćmi będzie, będzie na pewno wizyta w Trójce, w Polskim Radiu będzie wizyta w Łazienkach u mojej starej, starej, dobrej koleżanki będzie też rozmowa z pewnym bankowcem, przejedziemy się warszawskim autobusem oraz, oraz będzie kilka innych Niespodzianek. Zatem Warszawa. Moje miasto. Podcast 82. Lecimy. Miasto moje W Tobie moje niepokoje Za światła poczęte W Tobie moje niepokoje Z deszczu rzęte, W Tobie moje niepokoje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 Co się dzieje właśnie teraz w Warszawie? Może troszeczkę o metrze? Proszę posłuchać. Pamiętacie? Na Pragie, na Pragie. Jeszcze jedna osoba i odjazd! Tak jeździliśmy kiedyś po warszawsku, na Lepka, A tak niestety jeździmy jeszcze często i dzisiaj. Prezydium rządu powzięło historyczną dla Warszawy decyzję natychmiast przystąpić do budowy warszawskiego metra. Zbudowane zostaną linie północ-południe, północ-wschód-południo-zachód i wschód-zachód o łącznej długości 36 km. A już za 6 lat dwa odcinki metra o długości 11 km zostaną oddane do użytku. W końcu 1956 roku czynnych będzie 10 stacji kolei podziemnej. Rozpoczęto już prace przygotowawcze. Oto metro moskiewskie, najlepsze i najbardziej nowoczesne na świecie. Dzięki braterskiej pomocy i współpracy radzieckich budowniczych będziemy mogli przy budowie metra warszawskiego korzystać z bezcennych dla nas doświadczeń moskiewskich. Metro jest najsprawniejszym środkiem komunikacji miejskiej. Sześciowagonowe pociągi elektryczne przebiegające częściej niż co dwie minuty będą u nas za sześć lat przewozić pół miliona pasażerów na dobę. Budowa metra zapewni socjalistycznej Warszawie wspaniałe możliwości rozwoju. Tak, tak wygląda metro, a teraz przenosimy się do fabryki na Żeraniu. Gdzie? Proszę posłuchać. Hasło październikowego czynu rzuciła całej Polsce zaloga fabryki samochodów na Żeraniu. Jej triumf stał się wielkim świętem Warszawy i Polski. Po tygodniach nieustępliwej walki zaloga mogła 6 listopada zameldować partii rządowi. Hala montażu numer 1 gotowa do produkcji o 54 dni przed terminem. Radziecka licencja, radzieckie dostawy i radzieccy ludzie umożliwili nam zbudowanie najwspanialszej fabryki stolicy. Na taśmach kontażowych powstaje pierwszy polski samochód M20 Warszawa. Narodził się w Polsce przemysł samochodowy. Tak, ale nie tylko samymi fabrykami człowiek żyje. Jest ważna także edukacja, czyli nowe otwarcie nowej szkoły z wielkiej płyty. Właśnie w Warszawie. Posłuchajmy jak to było. Warszawskiej szkole w imieniu Lewela wzrastają właśnie uroczystości z okazji rozpoczęcia budowy nowej siedziby. Śpiew i muzyka. Wszystko wieńczy radość z nowego wielkopłytowego budynku. Dyrektor Aniela Podkowińska wygłasza przemówienie chwalące przodowników pracy za dar jaki dają szkole. U każdego, nawet najsmotniejszego ponuraka, w dniu dzisiejszym można dostrzec uśmiech, bo jak tu się nie radować, kiedy jest taka okazja? Tak, ale żeby wszystkim dobrze nam się działo na straży, musi stać milicja. Szczególnie wtedy, kiedy... Miasto idzie spać. Kiedy my kładziemy się do łóżek, pozostawiając za sobą wszystkie dzienne troski, ich praca dopiero się zaczyna. Spokojne miasto, spokojny wieczór. Tylko gdzieś... Milicja! Milicja! Ratunku! Ratunku! Halo? gotowie milicji? Przyjeżdżajcie na ulicę Lipską. 38. O 13, o 13, tu Oktan, zgłoś się, odbiór Oktan, o 13, zgłaszał się, odbiór O 13, udaj się na ulicę Lipską, 38, awantura rodzinna, jak zrozumiałeś, odbiór? Oktan, o 13, zrozumiałem, udaję się, odbiór Ludzie w szarych mundurach Ich nieprzespanej nocy zawdzięczamy to, że nasza noc przeszła spokojnie Zawsze na straży naszego może nie naszego dokładnie, ale warszawskiego bezpieczeństwa stoi milicja. Wracamy jeszcze raz do fabryki na Żeraniu. Zobaczmy co tam się dzieje. Z taśmy montażowej schodzi pierwszy polski Fiat 125P. W krótkiej historii fabryki samochodów osobowych nowy rozdział Krok Nowoczesność. Inżynierowie i konstruktorzy FSO systematycznie wprowadzają do polskiego Fiata zmiany i ulepszenia. Polski Fiat staje się coraz bardziej atrakcyjny. Na Placu Zamkowym w Warszawie nowy model wozu prezentowany przez Roberta Muchę budzi ogromne zainteresowanie. Dyrekcja FSO, pragnąc zaspokoić powszechną ciekawość, organizuje wespół z Życiem Warszawy dni otwarte, w czasie których każdy może zobaczyć, jak się to robi. Jak się to robi? pytało mnie wiele osób. Jak się robi takie świetne podcasty? Ja odpowiem prosto. Trzeba być skromnym, skromnym i pracowitym jak każdy w Poznaniu, ale dzisiaj, ale dzisiaj jest podcast o Warszawie za miesiąc. Moje urodziny prawdopodobnie będzie podcast o Poznaniu, wtedy będą peany i różne inne wiersze okolicznościowe na mój temat. Zatem zapraszam na spotkanie z pierwszym gościem Magdalena, chociaż Magdalena, Magdalena urodziła się w Świebodzinie i potem dość długo e, pracowała i mieszkała w Poznaniu, to od paru lat ze względu na układy rodzinno-małżeńskie, dzieciate nawet by można tak powiedzieć, mieszka w Warszawie. Um, z Magdą mam świetny kontakt może miałem, może miałem bo odkąd wyjechałem do Irlandii troszeczkę nasz kontakt się urwał ale Magda właśnie jest tą osobą dzięki której moi drodzy słuchacze słuchają ten podcast Dzięki Magda jest tą osobą dzięki której poniekąd wyjechałem, jest też druga dziewczyna z którą będziemy rozmawiać później która bezpośrednio przyczyniła się do tego że właśnie jestem tutaj w Irlandii od prawie trzech lat zatem zapraszamy do łazienek zapraszamy na spotkanie z Magdą, przemiłą, przemiłą brunetką. Zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Mówiąc szczerze, od momentu, kiedy to nagrywałem, nie przysłuchiwałem jeszcze tego i sam jestem ciekaw, jak nasza majowa, w zasadzie to była późno-kwietniowa rozmowa z Magdą przybiegła. Zatem zapraszam na rozmowę, a po rozmowie autobusem pojedziemy sobie po Warszawie. Zapraszam. Ja zwiedziłem kawał świata. Widziałem. Mokotów. Powiśle. Pragę. Ulicę Targowo, niech pan sobie wyobrazi. To podcast nie tylko dla Orłów. Serdecznie witamy po raz kolejny z Warszawy. Spotkaliśmy się dzisiaj z Magdaleną. Magdalena jest bardzo bliska mi osobą, gdyż jest jedną z dwóch osób, które mnie um, poniekąd zmusiły do tego, żebym wyjechał do Irlandii i zrobił coś ze swoim życiem. Magdaleno. Jak to jest spotkać się po trzech latach? Oczywiście nagrywam to, nie? Więc proszę nie używać brzydkich słów. Nie, nie no fajnie, tak jakbyś w ogóle nie wyjeżdżał. Tak? No. Ale byłaś kiedyś rodowitą, taką przepinaną poznanianką, a teraz od trzech latach, od trzech lat jesteś już w Warszawie. Jak to jest zmienić? całe swoje życie, bo przecież Poznań jest taki świetny, wspaniały, a Warszawa to jednak jest większa i słyszymy tutaj pawie. Jesteśmy, gdzie my jesteśmy? To, jest, to są łazienki? No. Ja tu nigdy nie byłem wcześniej. No wiem, pałac właśnie. na wodzie. Właśnie przed chwilą mieliśmy dialog właśnie. taki nie bardzo nowoczesny, bo powiedziałem, że nigdy tu nie byłem, a to przecież każdy szanujący się Polak powinien być. Przecież pałac na wodzie, gondolę mamy z tyłu. Trochę wieje. No właśnie, wieje. tylko czereśniaki nie były jeszcze w, tym, w łazienkach. No właśnie, czereśniaki z Poznania. No tak, Poznań jest takim może troszeczkę miastem na uboczu, ale ja jestem chyba, jak już wspomniałem wcześniej, jestem przede wszystkim Poznaniakiem, potem Polakiem. Magdaleno, jak... Przepraszam, to miał być wywiad ze mną. <laughs> tak, e, właśnie. Magdaleno, chciałem się spytać... <laughs> właśnie, chciałem zadać... O, monolog. Nie, chciałem się spytać, e, jak się mieszka w Warszawie człowiekowi, który mieszka tyle czasu w Poznaniu? Wiesz co, tutaj są fajne miejsca. Naprawdę, jak się człowiek postara, to naprawdę można sobie fajnie urządzić życie. To czy... jest na tyle duże miasto i jest tyle różnych... Y, miejsc dla każdego. Jak ktoś skupia się tylko na dworcu centralnym i okolicach to zawsze będzie mówił, że Warszawa to jest dziura i nic tutaj nie macie ciekawego, ale tu jest wiele fajnych rzeczy. Czy nie, nie jest problemem, że Warszawa jest taka wielka? No jest problemem. Trzeba sobie zupełnie przestawić, przestawić świadomość, kupić auto i po prostu jeździć po mieście. To, no chyba, że się mieszka blisko metra ale to oh. też jest jedna linia i z pracy do domu, z domu do pracy tak, no. ale żeby tam sobie pojeździć po mieście, to już nie bardzo. Właśnie, Poznań jest tak troszeczkę jak Dublin. Teoretycznie wszędzie jest blisko, chociaż Dublin jest, jest taki chociaż Dublin jest taki rozwlekły, bo budują, budują przecież Tala i, i, i oj, ale nam wieje dzisiaj. Budują takie dzielnice, które w zasadzie, z tym jest ostatnio problem, że Dublin się rozrasta w, w długość, w szerokość, a nie w zwyż. I Poznań właśnie i Dublin dopóki nie zacznę rozbudować. Jest małym miastem i zawsze wszędzie, zawsze wszędzie jest blisko. Idziemy już. Nagrywamy. Dzień, Chciałem się spytać, co jest takiego w Warszawie, co warto zobaczyć z perspektywy osoby mieszkającej tutaj dopiero 3 lata? Łazienki są fajne. Ostatnio, znaczy ostatnio, wydaje mi się, że w ciągu paru ostatnich lat stworzyło się bardzo dużo fajnych restauracji, knajpek, miejsc dla przeciętnej, powiedzmy, kieszeni, ale też dla dla lepszejszych. Dla lepszej, bo przedtem, to faktycznie to w porównaniu do Poznania, to nie było tutaj hmm. nic wiele ciekawych miejsc. Co pola Mokotowskie? W porównaniu do Poznania, właśnie dobrze powiedziałaś. No, w Poznaniu zawsze się coś tak działo. Jest. Co pola Mokotowskie? Hmm. Jest Wilanów. A co to, co to są pola Mokotowskie? To jest wielka zielona łąka czy to, to jest, jest coś? Taki, nie, to jest park na terenie byłego lotniska. Bardzo popularny w Warszawie, drugi co do wielkości po, tym, po Łazienkach. Mhm. Czyli tam spędzacie, bo Magdalena jest szczęśliwą matką od trzech lat poniekąd chciałoby się powiedzieć Wyjechałem w momencie, kiedy Magda została matką, więc od tych, od... o, lub zaraz nagramy, zaraz wrócimy, o, lum, chciałem się spytać, chciałem... tak wywiady robią, tutaj na mnie coś... kibice legi coś śpiewają. Chciałem się spytać, zatem taki typowy weekend, jak spędzacie? Typowy weekend, żeby nie, nie zwariować z bliźniakami w mieszkaniu. Przypominam, że ja też jestem bliźniakiem, ale aha. z zodiaku. No, no właśnie, tylko z zodiaku. To generalnie, o ile jest ładna pogoda, to jedziemy po prostu gdzieś. W teren? W teren. Na cały dzień najlepiej. Aha. Tylko z przerwami na jedzenie i, i spanie w ciągu dnia. Ale spanie w ciągu dnia? No dzieci śpią w ciągu dnia aha, aha. wy nie. Dobrze. Magdalena, trzy lata naszej, naszej rozłomki poniekąd, a wcześniej było... Ile się znamy? W sumie dużo nie? czasu. Znaczy, no, może nie no. za dużo, ale tak... No, ja to, ja, to tak liczę raczej e, ilości o twoich narzeczonych międzyczasie. <śmiennikle> no, no, bardzo śmieszne. Ale teraz już się ustabilizowałem, Magdalena. Really? <śmiennikle> really? tak. Irlandia stwarza lepsze perspektywy. Dobrze, po chwili muzyki wrócimy teraz do... To jest doradca, premiera do spraw bankowości.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 Czerwony Autobus czerwony gdy o świcie pędzę wichrem autobus. przez ulicę I Jak przyjaciel dobre miasto witam mnie I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę autobus. Ile daje mi w Warszawie Każdy e daje mi w Warszawie Każdy e daje autobus. mi w Warszawie Każdy e daje, każdy e daje. Każdy e daje. Szybko chodź wokoło nas Las rusztowań wokół nas To właśnie znaczy, że nie stoi tutaj Autobus czerwony, bus. czerwony bus. Czerwotków i ogrodów Chłodny cień. Czasem dziewczę Spojrzenie dudni wasem Ponad mostem W tej tonacji radości W której serce moje gra Autobus Czerwony, a w nim ludzie choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto, raz zobaczyli miasto, raz zobaczyli, miasto, raz zobaczyli. mocne dłonie. Kiedy motor jak koń młody naprzód rwie nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni. Nie dogoni nas, nie dogoni nie dogoni nas, nie dogoni. Gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm. W jasne oczy spojrzę ci, a serce młotem Na twój widok miła. Przez ulice mego miasta mknie Mija nowe jasne domy I ogrodu w chłodny cień Czasem dziewczę tak buczy Dudnie masem ponad mostem w tej tonacji radości Której serce moje gra Pip, pip, autobus Czerwony autobus, czerwony autobus, czerwony autobus, czerwony auto. Cześć, tu Wachlander, słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Podczas mojego pobytu w Warszawie chciałem się spotkać z Borysem Kozielskim. Wiadomo, Borys jest z Warszawy, robi świetne podcasty. Pozytywne za ciszę. mój odtwarzacz. Lecz niestety Borys miał jakieś rodzinne perturbacje, jakieś dziecko się urodziło, um, no i nie udało się spotkać niestety, ale co się odwlecze to nie ucieczę e, żeby być, że tak powiem, chyba za często używam stwierdzenia, że tak powiem, że tak powiem, e, więc postaram się nie mówić więcej i żeby być gdzieś, w okolicach radia. Zapraszamy teraz, bo zapraszamy teraz do trójki, bo z łazienek na Myśliwiecką 35, 357 jest bardzo, bardzo blisko. Zatem skoczmy na chwilę do radia i zobaczmy, co jest w sklepiku muzycznym na Myśliwieckiej 357. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla Orłów. Z Zielonej Irlandii. Warszawa Um, Warszawa, zielona Warszawa zielone kwietniowe popołudnie i znajduje się w miejscu, moi drodzy wszyscy kochani słuchacze, gdzie w zasadzie każdy typowy Polak związany z radiem powinien się znajdy, znajdywać znajdować, znajdywać znaleźć, znaleźć po prostu znaleźć myśliwiecka 357, nie wiem czy w większości słuchaczy ten adres coś mówi, ale jeśli e, się spojrzy na taki granitowy mur ze złotymi literami jest napisane Polskie Radio, program trzeci Myśliwiecka 357 A, i taki jest e, Hall. mówimy tu cicho, bo siedzimy w środku i, i pan, e, pan, że tak powiem ochroniasz tutaj za mną bacznym okiem łypie i Myśliwiecka 357, trójka, słyszysz więcej Polskie Radio, czerwony napis na takim zielonym atrium albo coś takiego czyli moja osobista i prywatna wizyta w studiach może nie w studiach, ale na pokojach Polskiego Radia Programu trzeciego. Mm. i cóż, i trójka, trójka. nie będę nic mówił więcej o trójce. A, Borys Kozielski w swoim podcaście bardzo polecam podcasty Borysa. Na pewno, na pewno coś więcej w poprzednich podcastach, które były na pewno Wam tam powie, jeśli wrócicie do jego podcastów. A ja ze swojej strony mogę dodać, że troszkę mi się nogi tutaj często stoimy oparci o sklepik trójkowy, w którym pan Marek Niedźwiecki przed chwilą tutaj coś sprzedawał, bo była jakaś abulcja i jakaś sprzedaż. Taki już siwy pan Marek Niedźwiecki jest. Bardzo nie wiedziałam, że on jest aż taki siewiutki. Wąsik jaki miał, taki miał, taki czarny. I mówiąc szczerze, jesteśmy dzisiaj umówieni nie z panem Markiem Niedźwieckim, a z panem redaktorem Januszem Doblasanem Zaraz powinien przyjść, czekamy na niego, czekamy i on nas tutaj oprowadzi, naszą całą grupę po trójce. I zobaczymy, aczkolwiek powiedziałem wcześniej, że niestety nie możemy nagrywać z racji z tego, że w trójce tutaj jest absolutna cisza. Ludzie przemykający poprzez korytarze w ogóle się do siebie nie odzywają, tylko ewentualnie gestykulują. No, to nie myśleliśmy, że nasz redaktor idzie, a to pan, pan ochroniarz przegląda prasę. Um, ludzie, tutaj po prostu jest cisza. Cisza jak makiem zasiał właśnie w radio. Podszedłbym do głośnika. Może zobaczymy, co w radiu słychać. W sobotnie w sobotnie popołudnie. I co mamy w sklepiku trójkowym, proszę bardzo? Mamy płytę IM, czyli taniec kośnokich delfinów. Bardzo proszę, bardzo fajna tytuł, bardzo fajny tytuł, bardzo fajna płyta. Mamy płytę pustki, tytuł domino. Wszystkie płyty są sygnowane logiem trójka. Mamy płytę święta za jedynie 30 zł, święta potrójne mamy Del Amore, co to jest Emil Zekadłowicz, muzyka Pan Tadeusz Woźniak mamy, mamy płytę On i Ona druga edycja to pewnie jakieś na walentynki, czyli duety miłosne program trzeci moja pierwsza wizyta po tym jak zostałem sławnym i znanym podcasterem Właśnie w jaskini można powiedzieć lwa, chociaż trójka chyba nie ma w swoich własnych podcastów, aczkolwiek pan Janusz, z którym za chwilę się spotkamy, swoje reportaże właśnie w formie podcastu publikuje, może nie on, ale właśnie radio. Czyli polecamy w stronę Polskiego Reportażu i Dokumentu, oczywiście adresy będą w show notes. i tyle, idziemy, idziemy, idziemy na pokoje. Czeręsa mi się czasem, głowa mi się częsia, guma mi się do rzucia w twarzy, No to wszystko z nerwów. Reklama. Radio Warszawa, za, za ciszę. Radio Warszawa ZACISZE. Radio Warszawa Nasze lokalne informacje w globalnej sieci. Znajdziesz nas na www.zacisze.info. Radio Warszawa ZACISZE. Pozytywne ZACISZE. Audycja Borysa Kozielskiego. Spotkania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie.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 When I'm in Poland or, for that matter, anywhere in the world, my favorite music is on the My Pocket Player podcast. Hello Dave, this is Boris Kozielski, My Pocket Player. Ale będziemy mówić po polsku. Mój odtwarzanie. Po reklamie. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn.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 Ci to mają robotę. Ja bym się w tym dawno pogubił. Ja jestem lepszy, bo się dopiero teraz zgubiłem. Fajran? Jaki fajran? Jeśli tu mamy 44 kołki do strzelenia, a potem jedziemy na Ursynów. Tam mamy 444 rodziny w jednym bloku, po 44 klatki w jednej desce, 44 mieszkania w jednej klatce jest. Heniu, chyba coś ci się porąbało. Co jest? 44 średnio na jedno mieszkanie i 44 kołki. No. Ale jeden sobie zażyczy na przykład na jednej ścianie 44 kołki, bo mają taką panoramę rakowiecką do rozwieszenia. Racławicka, a nie rakowiecka? Jaka yeah, racławicka? Nie oglądałem tego jeszcze. A ile tych bloków będzie tam na Ursynowie? O, tam będzie 44 na każdej ulicy. Ty bluzgasz tym 44, bluzgasz, a wiesz co to znaczy 44e? Pan się ciebie pyta. A skąd mam wiedzieć? Siołek Matołek. Powiedz mu. 44. To jest sygnał wywoławczy mu gotowa, ty durniu. Tylko nie durniu, dobra? Ty słuchawo. No, no. no. Tyle tam kabli macie. Nie pomyli wam się, co? Nie, są kolorowe, żeby było łatwiej. O, zielona dzieja, niebieski papieski, żółty, masa. Czerwony plus. A dużo macie tutaj tych telefonów? Przy sobie jeden. A w budynku? 33 na 600 rodzin. A to się nie pobiją. A nawet jak się pobiją, to się zadzwoni do tych. A po co do tych? Do sosnowca od razu. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. Warszawaka. Dobrze, chciałem się spytać Słaniaka, nad Warszawaka. Jak wyglądają perspektywy w naszym kraju po tym, że Polska przystąpiła najlepsi, do euro? Najlepsi synowie pojechali do Dublinkowa. Nie, wcale nie. nie. Wracajcie, wracajcie. Wr wrócimy. Jest, jest. Yes. Wr wrócimy, ale jak się zmieni w polityce może coś. Wracajcie, będzie, yes. będzie bardziej więcej ludzi inteligentnych. Właśnie Magdaleno, jak, jak zauważasz rynek pracy w Polsce? Czy się polepsza? W Warszawie może, jak tutaj przed chwilą nasz doradca może nie mówił, ale słyszeliśmy wcześniej, mówi, że praca jest. Praca w Warszawie jest. tak. Tylko za ile? Czyli tak. A czy Polska... Zajomi Irlandczycy, którzy hmm? uciekli z Irlandii do Polski, mówią, że to jest najbardziej kijowy kraj do życia. W Irlandii? Tak. No w Irlandii teraz oczywiście się nic nie dzieje, jest nuda. No jest to kraj na peryferiach, ale dla nas Polaków jest to, wiesz, dla większości jest to ziemia obiecana, nie? Bo zarabiamy, kurde, 4 razy więcej niż w Polsce, bo, bo jest fajnie, nie? Za, jed, za jedną pensję podstawową, gwarantowaną 1300 euro, wiesz, przyjedziesz tutaj nie, i rządzisz. Ważne. Ile kosztuje twoje mieszkanie? Eee, Jednopokojowe. Ile, ile kosztuje, czy ile płacę za mieszkanie? Nie, nie ile kosztuje, jakbyś chciał kupić? 350 tysięcy euro. Aha. Ile zarabiasz rocznie? Eee, 32 tysiące. 32 tysiące, czyli 11 lat... Czemu 11? Na no, polis 350, żeby kupić... Aha, aha, aha, tak, 11, tak. Przy założeniu, że aha. na nic nie wydaje. Bo tak? akurat 11 lat pracuje w branży, więc... No właśnie. No. A ja za dwuletnie mieszkanie kupię, za dwuletnie oszczędności kupię 130-metrowe mieszkanie na Wilanowie. Czyli tu lepiej? Tak. A może, no chyba trochę zarabiasz więcej niż tak podstawowa, średnia krajowa, mam wrażenie? co, nas? No... A może półtora, bo za rok to mm -hmm. A, Nie, chodzi o coś, mm. inny, chodzi o coś innego, wiesz? To znaczy, albo masz pomysł na życie, mm -hmm. albo nie masz pomysłu mm -hmm. na życie. Powiedział w ten sposób. Mi osobiście szkoda. E, e, nie. Ci, co pojechali do Europy Zachodniej, to nie wrócą. No, umieją się i wrócą. Ci, co pojechali do Stanów, to nie wrócą. To jest pierwsza, no. pierwsza, mm -hmm. to powiedzieć, konstatacja. To, że ludzie pojechali, uważam, że to jest dobre. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał tam zostać, to mm. moim zdaniem to jest zła decyzja. Fatal. Dopiero w mm. Europie dopiero trzucie. Mm. Kolejnie imigrantów ma dobrze. Ja mam wrażenie, że ludzie stąd wyjeżdżają, bo są e, leniwcami. I łatwiej im tam pracować, bo jest łatwiej niż tutaj. Niż tutaj na przykład. Kurde, powoli się czegoś nie wiem jakby dorobić. Może nie z, źle słowo dorobić, ale, ja. ale tam jest łatwiej po prostu. Tak mam wrażenie i ludzie po prostu tam wyjeżdżają. Nie. ale wiesz... Tak na poważnie, to jest pytanie, czy ludzie wyjazd do Irlandii zmarnują, czy nie? Bo zmarnują, na przykład będą w polskim getcie, się nie nauczą, będą pracowali z Polakami, mm -hmm. się nie nauczą, wiesz, kultury, się nie nauczą podejścia do pracy, się nie nauczą języka, się nie nauczą know-how i za 5-7 lat, jak głupi był, to głupi wróci, mm -hmm. bez oszczędności. A, ale wyjazd może być też twórczy twórczy, tak. tak. Ja nie chcę się chwalić, ale to, co rozmawialiśmy wcześniej, że ilanczycy, powiedzmy, a propos mojej dziedziny, czyli grafiki, ja mam wrażenie, że pracuję z Polką jedną i mam wrażenie, że e, my wiemy o wiele więcej i robimy to lepiej i robimy to szybciej niż ilanczycy, którzy pracują tam od, od dłuższego czasu i robią a widzisz, to... A widzisz, bo wyjechałeś po prostu z Polski tuż po recesji, tak? No. Po prostu Aha. recesja... Jakby to powiedzieć, że wszystkich nas dopingowała do lepszej pracy. Tych którzy, którzy powiedzmy odpadli z konwoju, to, to, to, to odpadli, tak? Mhm. Ale ci, którzy powiedzmy trzymali się w konwoju, to są bardziej sprawni niż ludzie na zachodzie. Mhm. To jest jakby to powiedzieć mhm. oczywiste. Dlatego sukcesy są dzisiaj w Polsce, bo myśmy się nauczyli dużo rzeczy. Ja myślę, że takie wyjazdy to właśnie nam pomogą, jak wrócimy, pokazać, Wiesz, powiedzmy, ja wrócę za 5, za 10 lat i nie wiem, skażony, no. skażony zachodem no. e, i tamtejszą pracą, teoretycznie no. lepszą niż tutaj w Polsce. No. Może wiesz, będę wdrażał jakieś nowe standardy graficzne albo coś, nie wiem. Ale gdzie? Widzisz? W, w cudzej firmie czy we własnej? No na razie pracuję w cudzej. No właśnie. Własną firmę, żeby założyć, to przyjedziesz z zewnątrz bez żadnych kontaktów, Aha. bez żadnej relacji, żeby mieć klientów. Jakby to mm. powiedzieć, wyrywasz się z jednego środowiska, wkładasz się w drugie, wyrywasz się z tamtego środowiska, przyjdziesz tutaj, Oczywiście z, z, z wiedzą, z umiejętnościami, z językiem, ale bez klientów, własnej firmy nie założysz. Tutaj. No to chciałem powiedzieć właśnie, że ja na przykład z koleżanką i mamy tam, znaczy jest nas dwóch ile, Polaków. Ile, ile tam siedzisz, już pięć lat? Cztery. Trzy. Trzy. Niecałe trzy. No właśnie. We patrz. wrześniu będą trzy. I patrz, to no nie był czas stracony. Natomiast on był stracony z tego punktu widzenia, że straciłeś wszystkie polskie relacje, tak? No to prawda. No, Może nie wszystkie, ale większość. Dobrze. No, właśnie takie rzeczy interpersonalne zostały zatracone. Tak, a jeżeli hmm. chcesz w jakiś własny biznes zrobić, hmm. to po prostu bez tego nie hmm. pojedziesz hmm. daleko. No, to prawda. A także... hmm. Tak to wygląda. Coś trzeba poświęcić, a, żeby coś mieć. Natomiast wiesz, jeżeli ktoś ma pomysł na życie taki, że hmm. po studiach idzie pracować na zmymbaku, to to jest hmm. dla mnie ja przepraszam, nie wiem... No, ale niestety tak jest. Ja na przykład widzę, mam paru nowych jakby znajomych, wiesz... Jakby to powiedzieć bardzo delikatnie. Co najmniej nierozsądnie, tak? tak? Ale zobacz, mam paru znajomych, którzy mają 20, 20, 23 lata no. i od razu po studiach jadą tam i pracują na przykład w knajpie, nie? Gdzie ja wyjechałem mają ale... 32 lata na przykład, nie? Ale jakie mają pomysł na życie? No właśnie nie mają żadnego pomysłu, dlatego uciekają tam, bo tam łatwiej zarobić i więcej zarobić, nie? Wolą tam się pomęczyć ale... niż tu. Wiesz, a oni niestety. nie mają pomysłu na życie. Właśnie nie mają pomysłu i to jest problem. Wiesz, na, coraz młodsi jak, ludzie wyjeżdżają. Tam. Jak jesteś głupi, to oczywiście masz większych pieniądze, tak? Mm. Ale większe wydatki. Mm. Pytanie ile zaoszczędzisz, natomiast nadal nie masz pomysłu na życie. Mm. No niestety, coraz więcej nas wyjeżdża. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orów. Tak wyglądała rozmowa z Botkiem. Szliśmy sobie Łazienkowskimi alejkami i trochę dywagowaliśmy na temat emigracji, na temat Polski, na temat polityki, na temat tego, czy się opłaca wyjeżdżać, czy nie. Jakość może nie była najlepsza, bo troszeczkę wiało, troszeczkę chodziliśmy, troszeczkę różne dźwięki nam przeszkadzały, ale mam nadzieję, że drodzy zobaczę pomyślą nad tym, co Bodzio mówił, bo kilka rzeczy było mądrych, kilka rzeczy było ciekawych, kilka rzeczy było, było wartych przemyślenia. Zatem podcast nie tylko dla orów, odcinek 82 Moje Miasto Warszawa. Zostawiamy już Bodka i Magdę i może coś, i może wrócimy do radia, ale zanim wrócimy do radia, proszę posłuchać, co znalazłem w sieci. Słuchajcie teraz podcastu. Nie tylko dla Rów. Śpiewał dla Was Martin z Masy Krytycznej Dziękuję, słuchajcie dalej podcastu Nie tylko dla Rów. rewelacja Rewelacja Po prostu rewelacja Tu 28 28.0328. Monika Olejnik, dyżur reportera Świetny pomysł kolegów z radiowej trójki Temat dla reportera Czyli co gnębi słuchaczy i w czym można im pomóc Mam program trzeci Dużo butelek różnych, przez parę lat je składaliśmy do piwnicy, no i teraz może był porządki, chciał je usunąć, pojechał do skupu. Tak. że przejmują tylko i wyłącznie butelki po wódce. natomiast powinien, yy, w ogóle nie chcą ich oglądać. Proszę Pani, więc ja spróbuję na to pytanie Pani odpowiedzieć w naszym bloku popołudniowym, między 16 a 17. Dzień dobry Pan, jest Pan tego punktu skupu. Czy mógłby Pan mi powiedzieć, jakiego rodzaju opakowania szklane Państwo skupujecie? Jakie rodzaje opak e, problem, opakowań? Tylko butelki kupujemy, a nie opakowania. Jakiego e, rodzaju? Wszystkie, prócz Mirandy, e, Pepsi-Coli litrowych i Pepsi-Coli małych. A butelki I powinien? kwadratowych. A bipowinie 0,75. Proszę Pana, a jak słyszałam, Pan po winach importowanych nie skupuje nie, butelek? Nie, nie. A dlaczego? Bo one są 0,70, a my skupujemy 0,75. I dostałem, proszę panią, e, pismo od dyrektora, żeby, głównego dyrektora, żeby e, tych butelek nie kupować. Proszę pana, czy według pana to jest słuszne, że się nie skupuje wszystkich opakowań szklanych? Nie wiem, proszę panią, to już mnie niech pan się tego nie pyta. Jestem tylko na pensji. Ja mam 4200 zł plus tam za odpowiedzialność i do kluczku. Cóż, butelkowy problem nie pękł. Od 37 lat trzyma się dzielnie, choć na jego temat nagrano już wiele kilometrów taśmy. Trójce życzymy samych skutecznych interwencji. To podcast nie tylko dla Orłów. Studio, reportażu i dokumentu. Bardzo ładnie tutaj. Nie wiedziałem, mówiąc szczerze, że tutaj się całe radio polskie znajduje. Myślałem, że tu jest tylko trójka na, na myśli tak? trójka i radio dla Ciebie, a Aha. to jest tak zwane małe radio, bo Aha. to, radio jest na rogu... To, biura wszystkie i krawaciarze, tak? Tam nie no, tam jest jedynka, tam mhm. jest dwójka, tam jest bis, czyli Aha. większość. A tu jest elita? Tu jest tak spokojniej, tu jest mhm. blisko parku Łazienkowskiego, tu jest dużo mhm. powietrza, dużo zieleni, ptaszki śpiewają, mniejszy mhm. ruch no i daleko od centrali. No tak, centrala zawsze ma blisko tutaj, jakby coś można było usunąć, zmienić. Ostatnie takie może nie pytanie, ale stwierdzenie, że e, pisaliśmy ostatnio w mailach, że pytałem się pana, czy się dzieje lepiej a propos trójki. Powiedział pan, że tak. Czyli pan Krzysztof Skowroński sprząta. Dobrze sprząta. Nie wiem, czy sprząta. No, ja myślę, że, że... Odkurza. Zmienia. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Odświeża. Widujemy się rzadko, ale sprawia wrażenie człowieka otwartego. Krzysztof Skowroński dzwoni właśnie. No właśnie, ten Centrala dzwoni. Tak to wygląda. Dobrze, e, dalej mi się ręce czasą, pan redaktor rozmawia. A my pomału już udajemy się na herbatę na spacer. Dobrze, czyli pan Krzysztof Skowroński, znamy się mało, ale, ale sprząta, dobrze sprząta. Mówią ludzie w internecie, że trójka wraca do starych korzeni i coraz więcej ludzi wraca do trójki. No tak, no i zazwyczaj takie rzeczy się, mm. takich rzeczy się nie robi przy sprzątaniu. Mm. Przy sprzątaniu to się wyrzuca. Że... No tak, i... złego, złego, złosło, złe, złe słowo użyłem. A, mm. a myślę, że, mm. że no, to, to, że trójka wraca do, do dawnej mm. formy, no to jest zasługa mm. tego, że Krzysztof Skowrański właśnie jest otwarty na to, z czym ludzie mm. przychodzą. Dobrze. Co mają do zaproponowania. Tak. Ale jak pan zauważył, jest strona polskiego radia z podcastingiem. Tak, jest świetna. Tam jeszcze nie ma audycji gitarą i piórem, ale być może z czasem dojdziemy do tego. Mam nadzieję, bo tam strona jest świetna, mówiłem o tym parę podcastów. Zresztą mój podcast jest nie, nieskromnie, też tam ktoś dodał, nie wiem kto, ale jest, ale jest, ale jest. Dobrze, to lecimy. Dziękujemy za spotkanie. Mam nadzieję, że. Audacity? Nie? Jaki program? DD Didi Clip. Didi Clip. Dobrze. To jest. Tak to, to ulubiony program. Mhm. Dobrze. Ołtarzy. Aha. Polski? Nie. Uh -huh. Aha, czyli radziecki. Licencjonowany, widzę, że licencja na pana. Oczywiście wszystko legalne, jak to w radiu. Ha, ha. Nie wolno inaczej. Cześć. Mówię kartem z podcasting.pl. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów, nadawanego z pięknej, zielonej wyspy Irlandii. Tak było na ulicy Miślewieck Miślewieckiej 357 w studiu reportażu Polskiego Radia. Bardzo, bardzo ciekawa wizyta. Bardzo, bardzo e dużo zobaczyłem zobaczyłem jak to wszystko wygląda jak to wszystko się robi i zobaczyłem po prostu radio od kuchni mam dużo, dużo materiału teraz było tylko chwilunia ale myślę że w następnych podcastach troszeczkę więcej będzie o studiu reportażu i o tym jak przebiegała nasza wizyta mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej Słuchajcie rewelacyjnego niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orów. Dziękuję. Za uwagę. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. Platon mówił, że miasto powinno mieć pięć tysięcy mieszkańców. To jest idealna wielkość. Dzisiaj nie dziwią nas miasta kilkunasto, kilkudziesięciu, nawet milionowe albo jakieś takie, można by powiedzieć, ag aglomeracje miejskie, w których mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ludzi mieszka. O Warszawie mówi się, że jest zmarnowaną architektoniczną szansą. Duże miasto w sercu Europy podczas II wojny światowej, niemal zmiecione z powierzchni ziemi. Można było je odbudować tak, by zachwycało i było przyjazne dla mieszkańców. Jednak nie zrobiono tego i Warszawa na pewno nie jest pięknym miastem. Teraz mam wrażenie na siłę próbuje się budować jakieś wieżowce, jakieś nowoczesne centra handlowe, jakieś złote tarasy, ale czy to jest... To, co jest potrzebne w Warszawie, ciężko ciężko powiedzieć. Problem Warszawy, mam wrażenie, tkwi w jej strukturze przestrzennej e, i w, przede wszystkim w społeczności. Właśnie społeczność Warszawy jest, jest strasznie dziwna, bo powstała po II wojnie światowej. Większość ludzi zostało... E, Wygnanych z Warszawy po II wojnie światowej Niemcy zamordowali ponad 600 tysięcy warszawiaków czyli mniej więcej połowy ludności miasta Ilekroć, ilekroć mówi się o Warszawie Tylekroć mówi się o Pałacu Kultury Pamiętam jakiś dowcip był Niedawno słyszałem o jakichś Irlandczykach, którzy przyjechali do Warszawy i mówili że, ma, że mamy świetną, piękną katedrę w samym centrum Warszawy Mówili oczywiście o Pałacu Kultury Cóż, kończymy może podcast powolutku. Na sam, na sam koniec zapraszam na rozmowę z Agnieszką. No w zasadzie rozmowę troszeczkę nie chciała nam dziewczyna mówić, ale taki monolog z dziewczyną, dzięki której właśnie w Irlandii się znalazłem. Dzięki której właśnie, moi drodzy Państwo słuchacze, słuchacie ten podcast. Zatem rozmowa, monolog z Agnieszką, a potem malutka, malutka, malutkie sprawozdanie z, turniej, z turnieju w Kręgle, który rozegraliśmy w katakumbach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zatem dziękuję za miłe spędzenie ze mną 45 minut, nawet więcej, bo, bo zaraz będzie jeszcze jedna piosenka. Zapraszam na drugi podcast, który jest w tym tygodniu, Alan Parson Project, muzyczny podcast, bardzo dla mnie ważna muzyka. I cóż, zapraszam na przyszły tydzień. Prawdopodobnie podcast Moje Miasto Haga. To tyle. Pozdrawiam wszystkich moich drogich słuchaczy przed mikrofonem. Specjalnie dla Was Filip Tawciński. Słuchajcie podcastu, nie tylko na audio. Serdecznie witamy dzisiaj y Dzisiaj, dzisiaj jest piękne, niedzielne przedpołudnie i chciałem moim drogim słuchaczom powiedzieć o tym, że tu siedzi brunetka koło mnie, której zawdzięczam, której wszyscy słuchacze zawdzięczają to, że właśnie słuchają ten podcast, bo to ona, że tak powiem, nakłoniła, żebym wyjechał, nakłoniła mnie, żebym wyjechał na daleką wyspę. Czyli, mhm. czyli serdecznie witamy Agnieszkę, Agnieszka Chy o ukraińskich korzeniach. Samocha. Samoha. Czy na, nazwisko można powiedzieć? Bo to ładne jest nazwisko. Takie ukraińskie hordy. Jak, jak, jak, jak dzikie hordy takich Tatarów. Jak dobrze wypowiesz, to i owszem. Dobrze. Chciałem się spytać, dlaczego koleżanka mi wypchnęła do Irlandii? Nie będzie mówić. Jeszcze raz. Dlaczego? Nie będzie mówić. Ona nie będzie mówić. W każdym razie to jest koleżanka, która... Nie, to w każdym razie oficjalnie jej tutaj dziękuję i wszystkim słuchaczom tutaj chciałbym... Podam na końcu, na końcu podcastu adres, żebyście mogli tu wpadać i pisać e-maile e, takie dzie, dzie, dziew, dziewczynne. Dobrze, ale może chociaż dwa słowa, żebym to mógł uwiecznić na przykład. Gościu, jesteś fatalny, albo wracaj, skąd przyjechałeś. To mówiłam ja, Agnieszka. O, dziękuję. Turniej miast w kręgle. Dublin kontra Warszawa. Chciałem się spytać, czy wygrywa Warszawa, czy wygrywa Dublin? Chociaż mamy dzisiaj mieszane pary. Eee, mimo wszystko wygrywa Warszawa. Zdecydowanie. A dlaczego wygrywa? Bo jest lepsza, czy to takie... Eee, tak, tak. Technika. Technika czyni tak, O tak. Warszawa właśnie zdobyła strajka. 96. Ale bardzo mocno wspieramy Dublin. Tak. I tak wszystkich starań, żeby tak. wyniki się poprawiły. Tak. Proszę zatem udać się na stanowisko. I teraz kolej koleżanki. Będziemy relacjonować. Koleżanka podbiega. podbiega. Bierze zieloną bilę, Bierze rozbieg. Skupienie. Bierze rozbieg. Skupienie. Pośladki pracują. I poszło. Leci, I mamy, leci, mamy, leci, mamy. Leci, leci. I strajk. Yes! Wszystkie. 18 km na godzinę. 61 setnych. Nie, przepraszam, inna prędkość. 18 na godzinę. I, I mamy strajka, tak mamy, jak się Pani czuje po tym rzucie świetnym? Doskonale. Tak, strajk, czyli wygrywamy 70 do 47. Dzięki mnie tak, tak duet tak, Warszawa, tak. Dublin. Tak. Ja tu osłaniam tyły, ja tu osłaniam tyły i prowadzimy tak, Dublin, Dublin, coś tutaj ciężko idzie, zaraz próbujemy Szybko, z... szybko, szybko się uczy. Tak, o, Warszawa widzenie zostaje w tyle, tak, prawie strajk bez jednego, tak, patrzy na widownię. Kupienie, rozbieg, kolejny, rozbieg. Kolejny w prawą stronę nie tak, pomaga. <sparlach> oj, poszła Bila. Pędzi, pędzi, ale niestety zupełnie z innej strony. Tak. Włodzimierz Szaranowicz by to pewnie lepiej skomentował, ale my tutaj Włodzimierza nie mamy. Zatem teraz moja kolej, tak? Czy moja kolej teraz? Dobrze, to ja oddaję mikrofon. Pan redaktor rzuca te białe, te białe tak panie redaktorze. Wybiera kulę, wybrał zieloną, zdecydował się, przymierza palce, tak zmieściły się, rzuca, rzuca! I ja! Tak, i w tym momencie niestety trafiłem Bilą w urządzenie nagrywające i szlak trafił transmisję. To tyle w podcaście 82. Zapraszam za tydzień. Nie przecie miasto Bledną, gdy dnieje Pieprze cię miastą W tobie sobie mieszkam Co nie znaczy, że spieprzam Lub, że się dobrze Tu czuję puchuję. pieprzecie miasto Chodzę Zasnymi drogami, a ty mi je wyznaczasz swymi przystankami. Pieprzecie miasto, jesteś jak stare ciasto, miasto pasożycie. Pieprzecie